Teraz zastanówmy się nad taką kwestią, jak się ma diabeł do absolutu. O tym, że diabeł ma swoje bardzo mitologiczne pochodzenie kapłańskie i tak dalej, to by jeszcze może o tym mówić, to już zostało mniej więcej tak omówione, ale zastanówmy się, no bo tak, jeżeli diabeł jest osobą, to jest bardzo mocno tak jakby podkreślane, że to jest osoba, że to jest byt osobowy, że to jest anioł, który się tam zbuntował no znamy tam całą bajeczkę, że on był światłością coś tam wzięli, jakichś królów babilońskich poprzestawiali, żeby zrobić diabło, nie że miał bębenki całą tą taką ideologię powymyślali jest to byt osobowy, który się ujawnia pod postacią Lucyfera ma swoje imię i tak dalej. Wszystko pięknie, tylko że problem polega, że to jest kompletnie niemistyczne, bo absolut nie może być osobą, nie może być czymś, co można zamknąć w ramach osoby z jakimś określonym wyglądem. Zresztą do tego diabła właśnie, którego głoszą katolicy i inni, Doskonale też pan suje ten jachwi Bożek, też siedzi na tronie z brodem i tak dalej, więc tutaj to jest bardzo ze sobą spójne ten obraz cielesnego, prymitywnego Boga, który jest stworzony na podobieństwo ludzi. Czyli ludzie stworzyli sobie bóstwa, można powiedzieć, że Bóg i Satan to są wynalazki, które ludzie wynaleźli, konkretnie kapłaństwo do jakichś określonych celów. Absolutnie może być ograniczony do jakiejś tam formy, postaci, osoby. Nie może mieć ciała, nawet jeżeli to ciało jest ze światła, tak jak w wizjach i tak dalej. Wszystko to są tylko i wyłącznie formy. Formy świetliste, formy materialne też są tak naprawdę świetliste, bo fizyka kwantowa udowodniła, że materia jest świetlista, chociaż nasze oczy inaczej ją postrzegają, bo tworzą projekcję materii, te fotony są przez nas projektowane na inne niż są. W związku z tym, jeżeli ten diabeł jest osobą, no to to już jest prymitywizm. Absolut jest czymś nieograniczonym, czymś nieskończonym, czymś pozaosobowym. Nie jest jakąś tam nicością czy pustką. Pustka zjawisk to jest jakby etap zrozumienia abstrakcyjnego dla ludzkiego pojmowania absolutu. Absolut jest z punktu widzenia ludzkiej myśli i odczuwania abstrakcyjny. Natomiast diabeł przestaje być abstrakcyjny. Diabeł jest wpisany w myśli, co pokazuje, że on jest wymyślony. Absolut nie jest czymś wymyślonym. Absolut jest ponadmyślowy, ponad formy, ponad kształt w stosunku do myślenia człowieka całkowicie abstrakcyjny, a zarazem jest czymś swojskim. Jest to prawdziwe ja, które może każdy odkryć intuicyjnie w samym sobie. Niezależnie od tego, czy zna jakiekolwiek imię, czy zna jakiś język, czy jest osobą niepełnosprawną mysłowo, czy jakokolwiek, sprawiedliwość uniwersalistyczna polega na tym, że każdy, kto nie ma odpychania od absolutu niechęci sztucznych tożsamości, które się nakłada i ucieka, jakieś napięcia swojego tak zwanego ego, swojego małego ja, to wówczas automatycznie następuje samo rozpoznanie siebie w najgłębszej istocie, która jest absolutem. I to jest bardzo uczciwe, bo w ten czas nie byłoby sprawiedliwym na przykład, że osoby, które działają niezgodnie z absolutem i tak dalej są karane, jeśli nie miały go możliwości poznać. No bo powiedzmy taki Jezus w pierwszym wieku, jeżeli On miał być jedynym imieniem, w którym mielibyśmy być zbawieni, no to teraz tak, cała Japonia, całe Indie, cała Ameryka Łacińska, wszystkie ludy, które nie miały szans, cała Australia szłyby do Hadesu, do krainy Hadesa, bo nie były w stanie poznać Jezusa. Musieliby się też nauczyć grekę, ewentualnie aramejski i jakieś może tam jeszcze niektóre podjęzyki. Więc to nie jest uniwersalistyczny. Absolut jest intuicyjnie dostarczany dla każdego. Każdy może się samo wgłębić, Właściwie to samo wgłębienie jest spontanicznym. Żeby to osiągnąć, trzeba osiągnąć tak zwany bezruch sztucznych tożsamości, w które uciekamy. Jeśli nie mamy odpychania od absolutu, takiego jakby intencyjnego, głębszego, w głębszej psychice ucieczki od absoluty, czyli uciekamy gdzieś w jakieś tożsamości, które nam narzuciła szkoła, rodzina, kler, media, no to to się samoistnie wydarza wydarza się u bardzo wielu osób, które gdzieś tam coś poszukiwały i tak dalej nie jest to może aż taki duży procent, no bo większość ludzi jest kreowana przez absolut jako ci którzy odpychają się za życia od absolutu, tworzą na, na skutek tego odepchnięcia sztuczne tożsamości, te sztuczne tożsamości nieabsolutne czynią zło i w ramach konsekwencji zaczyny to zło przynosi im jakąś tam karę, jakieś, jakieś problemy, jakieś nieszczęścia po czym jak ta kara się wyczerpie, najczęściej w czyśćcu pośmiertnym, to następuje zintegrowanie z absolutem, czyli wszyscy koniec końców osiągają ten absolut. Jedni trochę dłużej w sensie swojego odczucia, no bo czas to też jest pojęcie nieistniejące, czas to jest pojęcie złudne. A właśnie szatan to też jest pojęcie czasowe, pojęcie materialne w jakimś sensie, no bo w jakimś czasie się zbuntował szatan. To wszystko jest historyjka na poziomie bajeczki typu smerfy, żwirek, muchomorek i tak dalej. O szatanie, ta cała historyjka. To się wszystko wydarzyło w czasie. Tak samo Jezus przyszedł nas bawić w określonym czasie. To wszystko działa na poziomie dualistycznym, a absolut jest czymś niedualistycznym. My wszyscy jesteśmy jednią w absolucie. Koniec końców, każdy w najgłębszej istocie jest absolutem. Wszyscy tworzymy jedność. Wszyscy jednią jesteśmy. Tak jak zresztą fizyka kwantowa pokazała na podstawie kwantów, że kwanty na odległość np. Na 144 km mają ze sobą łączność, nie wiadomo jaką z punktu widzenia naszego rozumowania, jednak są ze sobą w jakiś sposób połączone, bo jeżeli jeden się ustawia w poziomie, drugi w pionie jeden jest plus, to drugi musi być minus jest między nimi jednia na odległość nie mogą się porozumiewać, no bo musiałyby przekroczyć wielokrotnie prędkość światła więc tutaj jest jakaś jednia fotonów więc nawet na materialnym poziomie wszyscy tworzymy jednię fotonową tym bardziej tworzymy jednię absolutną Wiele osób to w medytacji odkryło i w sumie to jest powtarzane. Od tysięcy lat słyszymy to, począwszy od Upanishadów, kiedy to już były spisane filozoficzne myśli, a te myśli filozoficzne były jeszcze wcześniej, tylko nie spisane. Na początku spisywać mogli tylko kapłani, którzy w jakimś sensie wymyślili pismo. Ono najprawdopodobniej powstało na skutek rachunków, które robiono, obliczano i coraz bardziej te znaki były skomplikowane. Aż powstało w Sumerze pismo i w Egipcie też powstało takie pismo obrazkowe, ale to była droga zabawa, w to się bawili tylko kapłani i przez jakieś pierwszy tysiąc lat spisywania, no to mamy głównie te ich wypociny religijne kapłańskie o bóstwach, o bogini Inanie, o dumuzim, o enki, o innych tych bóstwach. Tutaj to mamy, no bo wiadomo, pismo ma takie treści, jakie ci, którzy go spisywali, a jeżeli to kapłani mieli, no to oni spisywali swoją religijną propagandę, ale już w momencie, kiedy zaczęto spisywać jakieś tam elementy też filozoficzne, poza kapłańskie, poza religijne, na przykład u pani Szady w tysięcznym, to już się ujawnia niedualność, już się ujawnia iluzoryczność materii jako zjawisk itd., Tutaj już widzimy, że Atman i Brahman stanowią jednie, czyli moje, ja i absolut stają się w tym momencie zjednoczeni. Atman jest Brahm Brahmanem, Atman to są Brahm słynne Brahm sformułowania z Upanishad. Ja jestem Brahmanem. To też jest słynne sformułowanie z Upanishad. Potem Shankara na nowo odkrył Upanishady, jeszcze je rozwinął, to już było w średniowieczu. Siankara z Indii. Także ta nauka jest dobrze ugruntowana nawet badawczo, że można już to udowodnić naukowo od co najmniej 3000 lat. No w sumie u pani Szady tam się liczy 700 rok, ale to były nauki ustne, które musiały być jeszcze przekazywane ileś tam set lat. Zresztą te daty są niepewne, ale można tak powiedzieć 3000 lat to mamy już udokumentowane niedwoiste postrzeganie świata i tak dalej. I w tym momencie tutaj Jezus i szatan jako takie byty, powiedzmy, dualistyczne, oddzielne od nas. Jezus nas zbawił, my jesteśmy, jest On, Jezus, jest szatan i tak dalej. Cała ta historyjka o zbawieniu, ona jest na poziomie bajeczki dualistycznej, dwoistej, fałszywej, zmysłowej, operuje formami. Także diabeł w ujęciu jakby takim uniwersalistycznym, abstrakcyjnym, no to jest śmieszna sprawa, to jest bajeczka dla dzieci. Tak jak jest dziadek mróz, jest święty Mikołaj, mamy już Wirka Muchomorka, Smurfy i tam jeszcze jakiegoś wróbelka ćwierkającego, już nie, nie pamiętam jak się nazywa w tej bajeczce. To mamy też diabła, zresztą w koniec końców tak diabeł został już zdegradowany. W dzisiejszych czasach to diabeł ta wiele osób kojarzy się z jakąś bajką. Nie diabeł Rokita, Boruta, Smoła, nie widełki, jakieś różki, ogonek. No to jest taka postać troszeczkę już z folkloru, można się pośmiać z diabła, nie? No i słusznie, no bo to jest mniej więcej taki poziom, nie? Taka jest prawda. No ale Jezus i, i Jachwi, Bożek Jachwi jest na tym samym poziomie, no chyba, że jakiś protestant zacznie reinterpretować Biblię, doszukiwać się jakiejś filozofii, abstrakcji, wytwarzać nieprawdopodobne wersje na temat Bożka Jachwi, no to tak można wszystko. Jeżeli oni Potrafią z Biblii zrobić nie wiadomo co, no to ja potrafię ze smerfów zrobić jeszcze bardziej nie wiadomo co. Papa smurf jest Bogiem, smerfetka jest Maryją i do smerfetki się trzeba modlić o łaski. No, ten poziom to jest... Jak już mówiłem jeszcze raz to powtórzę, nie jest to uniwersalistyczne. Jezus był zawsze ograniczony w sposób dostępny, więc nie byłoby sprawiedliwie karać ludzi jeszcze, jak katolicy mówią, odwiecznym piekłem za to, że nie mogli przyjąć zbawienia, łaski, sakramentów i nie mogli być zbawieni. Oni teraz, mniej więcej od Soboru Watykańskiego II w XX wieku, zaczęli już tak trochę kluczyć, mówimy, nie wiemy, kto będzie zbawiony i tak dalej. Musieli tak zrobić, bo im stanie Zjednoczone kazały się stać ekumeniczni, to już tak musieli powiedzieć, tak trochę to rozmydlić. Ale przez 1600 lat mówili, że każdy, kto nie przyjmuje sakramentów, opłatka i tak dalej, zbawiony nie będzie, będzie przeklęty. Nie jeden Sobor o tym mówił wyraźnie, tylko w imieniu Jezusa jest zbawienie, a przedstawicielem Jezusa jest tylko papież i protestanci to byli heretycy, zwalczano ich, palono na stosach, gotowano żywcem w kadzi jak jakiegoś studenta, papież jakiś tam skazał na to, żeby go spalić. Najpierw, jeżeli by się przyznał, się nie chciał przyznać, no to wzięto go, ugotowano tam w kadzi smole, czy jakoś tak, to nawet zostały jakieś dokumenty inkwizycyjne na ten temat. Także widzimy tutaj jasno, że nie jest to nauka uniwersalistyczna. Diabeł to już jest nazwa, to już trzeba znać język, trzeba już znać słowo diabolos, greckie, polskie, diabeł, tu się akurat utrwaliło. Ale w wielu językach nawet nie ma takiego sformułowania, może są jakieś inne diabły tam w innych religiach i tak dalej, ale to już wymaga znajomości języka, no to co na przykład osobami niepełnosprawnymi umysłowo, które nie są w stanie zrozumieć języka. To one już też są wskazane na zagładę, na nieumiejętność przyjęcia zbawienia. Jest to nieuniwersalistyczna nauka, jest to nauka śmieszna. Absolut intuicyjnie, jako ja wszystkich, intuicyjnie, bez żadnych nazw, bez żadnych słów, nie trzeba go nazywać absolut, nie trzeba znać języka, czy to Bushman, czy to. Indianin, czy to ktokolwiek, nie? Czy to osoba niepełnosprawna? Każdy, kto nie ma sztucznego odpychania od absolutu i na skutek tej sztuczności popełniania błędów i zapłacenia za nie, a potem i tak wszystko się oczyści i osiąga absolut, to jest wszystko sprawiedliwe, opierające się na jakimś sensie. Bardzo logicznym, filozoficznym i tak dalej, nawet z ludzkiego punktu widzenia. Natomiast to, że ktoś nie przyjął Jezusa, który był głoszony w pierwszym wieku w bardzo ograniczonym tym i wszyscy chórem szli do piekła, Całe Chiny, cała Ameryka Łacińska i tak dalej, wszystkie kraje, albo ludzie, którzy nie zetknęli się, na przykład, powiedzmy, że taki e, wysłannik Jezusa, dajmy na to, że istniał apostoł Paweł. No to on poszedł gdzieś do miasta, no to ktoś akurat poszedł do ubikacji, wysikacie, czy gdzieś, czy akurat musiał zrobić obiad, to miał pychanie, usłyszał i do piekła idzie, nie no. To... Oni się trochę z tego powycofywali, ale jeżeli tak dokładnie zgłębić tę naukę, to nie ma innego wyjścia. Kto nie przyjmie Jezusa, w którym jest zbawienie, to Biblia wielokrotnie mówi. Po tym poznajemy ducha fałszy i ducha prawdy, że kto wyznaje Jezusa i tak dalej. Z Biblii jedno, jednoznacznie wynika, że tylko ci, którzy mają wodę życia, są zapisani w księdze żywota, czyli są uczniami Jezusa i wytrwali do końca w cierpieniach, prześladowaniach, przeszli i tak dalej, tylko ci będą zbawieni. To wynika z Biblii. Oni to ukrywają dzisiaj, bo dzisiaj jest to, można powiedzieć, takie niedyplomatyczne. No. Dzisiaj się tego tak nie mówi wprost, to może gdzieś tam pokryją powiedzieć cichaczem. To jest właśnie ta ich obuda. Dostosowywanie nauk do okoliczności, w których mogą coś zyskać. Jak już mówiłem, to jeszcze raz powtórzę. Cytaty które dzisiaj nie pasują, są chowane. Natomiast cytaty, które dzisiaj pasują, są reinterpretowane, są wyolbrzymiane, o nadstawianiu drugiego policzka i tak dalej. Robi się z tego sklejkę, dodaje się jeszcze objawienia świętych katolickich, którzy mówią, jak siostra Faustyna, o miłosierdziu, tylko o miłosierdziu, miłosierdzie, miłosierdzie, jeszcze raz miłosierdzie i ukrywa się prawdziwą twarz Jezusa, który na przykład jak się wkurzył, że drzewo nie miało owoców, to, to przeklął i usłona na amen, nie? Albo jak Jezus tam różne rzeczy mówił o tym, że ten, który dostał jeden talent i schował go, zakopał, to miał być pokarany, a ci, którzy nie chcieli służyć Panu i w ogóle się zbuntowali, to idźcie ich, straccie na moich oczach i tak dalej. Wiele jest takich fragmentów pokazujących, że Jezus nie był miłosiernym barankiem. To nie jest Jezus. Jezus na przykład mówi, że Żydzi nie wypełniają prawa mojżeszowego, tego prawa mosze, tory mosze, bo na przykład można nie pomóc ojcu lub matce, a te pieniądze przeznaczyć na świątynię i ojciec, matka jest załatwiony, a Jezus mówi, przecież wyraźnie pisze w Biblii, czyli on jakby to popiera, że kto złożyczy ojcu lub matce, śmiercią zostanie uśmiercony, nie? Coś takiego, nie? Innymi słowy, Jezus mówi, że w Biblii pisze, że skoro syn źle się zachował, należy go uśmiercić, to on jakby popiera to, że na przykład było takie prawo w Izraelu, że jeżeli syn w jaki sposób obelżywie się wypowiedział w stosunku do rodziców, to mieli własni rodzice go wydać pod sąd i miano ukamieniować takiego, nie? No to była bardzo okrutna kara, ja rozumiem. Doszło do jakiejś sprzeczki, zdenerwowania i tak dalej. Ale od razu kamieniować, no to było zdziczałe prawo. Jezus to prawo popiera, czyli mordowania, kamieniowania własnego dziecka za to, że się obelżywie w stosunku do ojca lub matki, wypowiedziało, nie, nie wiadomo do końca jakiej, jest znaczenie tego hebrajskiego, najprawdopodobniej chodzi o obelżywą mowę, o ignorancję w stosunku do rodzica. Jest to prawo okrutne, a Jezus to prawo popiera. Tak zwany apostoł Paweł w liście do Rzymian z Korei potępia gejów i lesbijki. Nie? Widać, że te prawa Tanachu Starego Testamentu, te te również te okrutne, te dziczałe, na przykład zakaz uprawiania czarów, kiedy jakiś tam Szymon Mak podszedł do Piotra, apostoła Piotra, mówię już tym językiem takim powiedzmy znanym w Polsce, nie bo to był Petros i tak dalej, ale podchodzi jakiś Szymon Magus i mówi, żeby coś tam za pieniądze też dostać ten dar tchnienia świętego, tchnienia czystego, czyli tego Ducha Świętego, to od razu został zaatakowany przez Piotra, już mówiłem, że apostoł Paweł też oślepił jakiegoś kogoś, kazano palić te księgi czarodziejskie. Widzimy, że tutaj okrucieństwo Starego Testamentu tak zwanego, czyli tej Biblii hebrajskiej, tych wszystkich fragmentów, co czytaliśmy, przenoszone jest do Nowego Testamentu w pierwszej linii. I to wcale nie koliduje ze słowem o miłości, bo miłość jest na określonych zasadach, tak to rozumieli ludzie starożytni. A ci dzisiaj wycinają te wszystkie fragmenty negatywne i tworzą miłosiernego Boga. To jest fałsz, to jest oszustwo mające na celu określony interes. Czyli sumując, uniwersalizm absolutu bardzo mocno gryzie się z bajeczką o diable. Diabeł tu kompletnie nie pasuje. Diabeł tutaj jest jakąś formą magii ludowej, oszustwa, prymitywizmu jakaś forma cielesna, która troszeczkę może bardziej świeci niż taki, można powiedzieć, zły człowieczek. No jest zły człowieczek. Jeszcze mu tylko dorobić różki, ogonek yy, i tam, nie wiem, widełki mu do, do, dodać. No, przebierają się tak, nie? No i mamy diabła. Mamy diabła po prostu rubaszny, w wersji katolickiej zdziczały, wściekły, wrzeszczący, krzyczący, agresywny. A Jezusek zawsze jest taki miły, uśmiechnięty, dobry, taki łagodny. Ta wełna tych owieczek, te owieczki takie są fajne, miłe. Zresztą omówmy też kwestię tak zwanego Jezusa jako dobrego pasterza. Czy dobry pasterz istnieje? No nie do końca. Pasterz to jest ktoś, kto po to ma owieczki, aby je wyhodować, wystrzyc na maksa, zarobić na nich, no i koniec końców je zabić. Nie? No taka jest rola hodowli, nie? koczownictwa. Owieczki nie są potulnymi, szczęśliwymi z powodu takiego pasterza, tylko są właśnie niezadowolone. Żyją w niewoli, żyją w bólu, w cierpieniu. Raz na jakiś czas obcina się je, goli, a potem się je zabija. No to jest koszmarne życie zwierząt hodowlanych. No to już wiemy jak to wygląda na fermach, farmach, rzeźniach i tak To już nie będę tego omawiał, nie? To jest po prostu obrzydliwe życie. No i właśnie katolików się nazywa takimi owieczkami, a Jezus czy papież staje się tutaj tym dobrym pasterzem. Nie? No właśnie to jest bardzo dobre sformułowanie. Nie? Oni są takimi owieczkami strzyżonymi i koniec końców zabitymi na mięso, żeby się kapłaństwo mogło nimi nasycić. Również wymyślana bajeczka o diable bardzo pasuje do prymitywnych potrzeb tłumu. Oni łykali tą bajeczkę przez całe średniowiecze i mordowali kogo się tylko dało w imię walki z diabłem. Kapłaństwo tak naprawdę jest sumą danego społeczeństwa. Takie jakie jest społeczeństwo, jaki jest poziom ludu, takie będzie ich kapłaństwo. Kapłaństwo po prostu rekrutuje się z tłumu. Z tłumu powstają ci księża, ci wszyscy nie. I jeżeli powiedzmy Indoeuropejczycy to były dzikie hordy, które napadły na Europę, na Indie, podbiły, mordowały, potem Indoeuropejczycy jako Hiszpanie i Portugalczycy znieżdżyli Amerykę całą, tak zwanych Indian wymordowali i tak dalej, to widzimy jaki to jest poziom ludzi, jakie to są dzikusy, niby okrzepli, a nie okrzepli, no i z takich właśnie dzikusów, mentów, którzy wymordowali, wybili wszystko, podobnie też Semici o okrucieństwie Japończyków, Chińczyków też by można wiele powiedzieć. No to takie dzikie, zdziczałe hordy agresywne, które zawsze pod bojem, mordem, jedne na drugie napadały ludy i tak dalej, mordowały się. Jaką one mogą mieć klasę polityczną, zdziczałych ludzi, którzy tylko w luksusie żyją, ich wyzyskują, oszukują propagandą? I jakie mogą mieć kapłaństwo? No właśnie takie i na jakie sobie zasłużyli. Nie zasłużyli sobie na inne. Zasłużyli sobie na cwaniaczków, którzy będą ich mitologiami, propagandą oszukiwać i kroić. Tak to właśnie mniej więcej wygląda. I potem wymyślają bajeczki na przykład o tym, że inkwizycja była ok, bo to nie myśmy mordowali, to władze mordowały. I też jest bardzo ważne, żeby odróżnić prawdziwe dobro od zła pozornego. Bo wielu katolików jest, jak mówiłem, pozornie dobrych, bo mają bardzo takie ładne formy zachowań. Są mili, uśmiechnięci, nie przeklinają, przeprowadzą babcię na drugą stronę ulicy i tak dalej. Ale teraz ważne jest nie tylko formy zachowań, bo ktoś może być miły, wspaniale się zachowywać. No na przykład taki Himmler, szef gestapo, SS i tak dalej. I Adolf Hitler. No to byli bardzo wspaniali z form zachowań ludzie. To byli katolicy, przykładni, Hitler uczestniczył w jakichś mszach i tak dalej. I formy zachowań mieli dobre. Ale to, jaką oni funkcję społeczną pełnią, to jest bardzo ważne. Na przykład taki tłum, nawet jeżeli jest z formy, dobrze się zachowuje, no to oni są podstawką, na której jest zapadka przynęta na mysz. W głębszej treści swoich zachowań, nawet jeżeli formy są jakieś takie trochę lepsze, to ta treść ich zachowań jest obrzydliwa. Oni wspierają organizację przestępczą Watykan, legitymują ją, starają się stworzyć lepszą maseczkę, więc te formy zachowań właściwie one niosą za sobą treść zła. Czyli miłe formy zachowań, przyjemne formy zachowań. No i teraz powiedzmy, może być człowiek, na przykład jakiś człowiek, który jest choleryczny, potrafi czasem przeknąć, zdenerwować się, w nerwach coś zrobić, nawet użyć rękoczynu i tak dalej, ale jest jakimś tam, powiedzmy, zwykłym wieśniakiem, który no, nikomu nic złego nie zrobił, poza jakimiś tam wyskokami nerwowymi, nie? No i jego formy zachowań są nieładne, nie? No i teraz powiedzmy szef korporacji Nestle, firmy, która ma wiele zbrodni na sumieniu, czy firma Adidas, wyzysk ludzi i tak dalej, Puma firma, firma Monsanto i tak dalej, niszczenie środowiska, no wiele zbrodni popełnili, teraz taki szef, przecież może być bardzo miłym człowiekiem, on może wpłacać nawet na schroniska, on może przeprowadzić babcię na drugą stronę. wiele uczynnych dobrych uczynków, nie przeklinać i tak dalej. No to kto niesie za sobą lepszą treść dobra lub zła? Ten szef korporacji Nestle, czy ten wieśniak, który czasami się zdenerwuje i po pijaku kogoś nawet stuknie, nie? czego nie popieram. Czyli formy zachowań to jedno. Można się szkolić w formach zachowań, w elokwencji, w wypowiedziach, w dyplomacji i tak dalej. Okej, okay. to jest fajne, ja też popieram te lepsze formy zachowań. Bycie miłym, uprzejmym, grzecznym, ale nie w procentach zawsze i wszędzie. Czasami jest potrzebna ostra wymowa, riposta, czasami nawet można przekląć, kiedy już nie ma wyjścia. Innymi słowy, różne formy zachowań na różne okazje są dobre, przy czym preferowane są te miłe, uprzejme, te symbiotyczne, nie wiadomo. Chyba, że wymaga tego sytuacja, np. postępowanie wobec kryminalistów, przestępców, Ktoś napadnie na, na dom, będzie chciał zgwałcić żonę czy coś, no to nie będziesz wobec niego miły uśmiechnięty, tylko będziesz musiał dokonać rękoczynu i walczyć o, o przetrwanie w tym momencie. Więc różne formy zachowań na różne okazje są dobre, jeśli za nimi się kryje głębsza treść treść symbiozy, wsparcia itd. Czy można potępić kradzież zawsze i wszędzie? No na przykład ja nie będę potępiał dzieci z getta żydowskiego, że kradli Niemcom coś tam, coś tam i przenosili do getta, by wyżywić rodziców. Nie będę tego potępiał. Czy na przykład kłamstwo, forma kłamania, jest zła? Jeżeli na przykład niemiecka policja przyszła zapytać do rodziny, która ukrywa Żydów, czy nie znają jakiegoś Żyda i nie wiedzą kto ukrywa, no to chyba nie mieli powiedzieć prawdy, nie? Więc tutaj też nie jest tak, że formy zachowań są sztywne, Rzeczywistość jest bardzo elastyczna i czasami trzeba zachować różne formy zachowań. Ważne jest, aby głębsza treść symbiozy za tym się ukrywała. Nie wspieramy systemu zła, nie wspieramy zbrodniczej organizacji watykańskiej. Czynimy dobro, staramy się być mili uprzejmi dla tych, do których to wypada, wobec niektórych stosujemy ripostę. Więc wielu katolików, nawet jeżeli ma dobrą formę, no to za tym się ukrywa głębsza zła treść. Teraz skąd się bierze takie pojmowanie, że ktoś, kto jest miły i grzeczny, to już jest ostateczne dobro i wszystko jest ok. To jest właśnie budowanie tych stereotypów czarno-białych przez klery, dzisiaj przez media, na przykład w filmach. Jedni są źli, drudzy są dobrzy, ci dobrzy to są mili, uśmiechnięci, ci źli to są wrzaskliwi, no i tak samo jest diabeł. Diabeł jest wściekły, diabeł krzyczy, wrzeszczy, jest dziki, agresywny, jest taki czarny, jak murzyni. Zresztą murzyni są potem porównywani z diabłem i tępieni na przykład w Polsce. A biały Jezus jest taki biały, taki dobry, miły, uśmiechnięty i tak Czyli taka czarno-biała perspektywa świata, taka karykatura w ogóle świata jest wtłaczana jako takie stereotypy do społeczeństwa. Ktoś, kto na przykład uniesie głos w słusznej sprawie, to już jest mowa nienawiści. Ktoś, kto jest miły, uśmiechnięty i myślił głosikiem mówi o tym, że, że trzeba radzić sobie z sektami, potem ci ludzie są łapani, bici po więzieniach przez policję, masakrowani i tak to on jest dobry, nie? Potem władza i kler mogą manipulować tymi stereotypami, nie? Jak już mają władzę, to już nie muszą ani krzyczeć, ani wrzeszczeć, mogą być mili, uśmiechnięci, siedzieć na tych swoich tronach, z dostojnymi salonowymi słówkami wydawać rozkazy, a cichaczem za nich będzie wykonywała to policja, sądy, kaci, będą zabijać, mordować, więzić, bić, kopać. Oni mogą być mili, uśmiechnięci, bo oni już mają władzę, oni mają swoje status quo i oni potrzebują spokoju, ułagodzenia. Oni mogą się właśnie wpiąć w tą formę, którą oni wpajają w społeczeństwo jako dobra. Natomiast ludzie, którzy walczą o swoje prawa, którzy uciekają, którzy muszą w jakiś sposób zachować się kontraagresywnie, muszą się bronić, no to ci ludzie już mają jako mowę nienawiści. Czyli te stereotypy są celowo wytwarzane przez władzę, przez propagandę tysięcy lat cywilizacji obecnej od Sumeru i tak dalej. Zły szatan, dobry Bóg to też bardzo fajnie się wpasowuje. Biały dobry Bóg, uśmiechnięty, miły i tak dalej, zły diabeł. No to teraz świetnie działanie tak samo korporacje, no korporacje po prostu przedstawiają się w reklamach i tak dalej jako te, które dbają o środowisko troszczą się o ludzi, dbamy o ciebie, coś tam, coś tam, jak widzimy reklamy korporacji, no to jest jedna wielka sielanka, miłość, miłość, jeszcze raz miłość, mowa miłości nie ma ani jednego słówka mowy nienawiści bo oni mają władzę, oni mają pod sobą wszystko i oni to chcą, aby był spokój, złodziej, gdy kradnie potrzebuje, aby było cicho oni też chcą tego właśnie i te stereotypy też są wtłaczane, nie? Święty to taki zawsze miły, sielankowy, muchy by nie skrzywił, złego słówka by nie powiedział. Zawsze wszystkich kocha, dla wszystkich jest dobry. Nawet dla tych złych ich wspiera, no to jest po prostu śmiechu warte. Złodzieja też wesprze, żeby go okrad zniszczył. Formy zachowań, które wtłaczane są w społeczeństwo, one służą przestępczej mafijnej władzy do urabiania tłumu, do robienia z nich debili, ale nie mają nic wspólnego z faktami i prawdą. Za formą musi być ukryta głębsza treść. Forma może być różna, treść jest najważniejsza. No, i to by było właściwie na tyle. W kilku dniach pewne rzeczy omawiałem, w takich różnych odstępach czasu coś mi się tam zebrało w pamięci i tak dalej. Jak mówię, to są bardzo luźne rzeczy. Ja na temat na przykład inkwizycji współczesnej katolickiej, gdzieś tam w piśmie zawarłem jakieś tysiąc stron dokumentów. Tutaj ja mówię tylko o jakieś może kilkanaście stron tego, może kilkadziesiąt omówiłem. To jest bardzo malutko. Oczywiście jakiś sprytny oszust katolicki może pewne rzeczy podważyć i tak dalej, bo oni przez setki lat budowali propagandę, wmawiali w tłum, mają każdego od dziecka, od chrztu, przedszkole, pranie mózgów, religia i tak dalej. Oni mają tłum pod kontrolą tysiąc lat. I teraz, żeby odkłamać ten tysiąc lat wpajania w tłum głupoty, to trzeba naprawdę dość dokładnie wszystko mówić. Ich poglądy są typowe, zrozumiałe i tak dalej, oni już nie muszą dużo mówić on powie parę słów i to jest dla, dla tłumu zrozumiałe, natomiast co wypiera poza ten schemat watykańskiego myślenia, rozumowania, wymaga już wielu słów, to już trzeba omówić, to już jest nietypowa mowa, niezrozumiała, niekomunikatywna do jakiegoś stopnia na początku i tutaj trzeba by mówić, między innymi te ileś godzin poświęciłem, żeby to omówić ustnie, natomiast tutaj już trzeba jednak się zetknąć z pismami, między innymi dlatego, że jeżeli rozważamy Biblia, Biblia jest pismem, rozważamy encykliki, dokumenty itd. To forma pisana, również forma obrazkowa, czyli zdjęcia manuskryptów, papirusów, zdjęcia zbrodni, na przykład ustaszy na Serbach prawosławnych. To wszystko już jest materiał, który trzeba zgłębiać. Na internecie jest bardzo wiele propagandy katolskiej, katolickiej, oszukańczej, i tutaj też trzeba przesiewać przez sito. Wszystko jest pod kontrolą, internet też jest pod kontrolą. Na szczęście jest troszeczkę informacji, że jakby ktoś przesiewał i tak dalej. No ja zrobiłem ten przesiew, zrobiłem pisma opisujące Biblię i tak dalej, więc tutaj też to zawarłem w mowie. Niektórzy są zbyt leniwi, by czytać, a łatwiej im zrozumieć. Aczkolwiek jak mówię, to jest tylko miastka i dobrze jest sobie to wiele razy powtórzyć, zastanowić się, bo ktoś może to na powierzchownym poziomie intelektualnie zrozumieć, ale kołtuństwo głębsze będzie w nim siedzieć, bo jego całe pokolenia były oszukiwane przez kler. On od dziecka miał prany mózg. No i trzeba wykonać pracę przeprogramowania swojego umysłu, swojego toku myślowego, który jest już w jakimś sensie katolicki. To trzeba głębiej zrobić niż tylko powtarzać, bo ktoś może nawet przestać być katolikiem, ale pod skórą katolicka mentalność będzie w nim siedzieć. I to będzie taka robota na półgwistka. On może nie chodzić do kościoła, on może się sprzeciwić i tak dalej, ale myślenie katolickie trzeba zdławić, bo ono jest powodem, dla których on nie będzie się rozwijał, nie będzie rozkwitał mistycznie, on nie będzie się integrował z absolutem, on będzie tkwił w sztucznych tożsamościach w iluzjach, które go niszczyć. Dlatego ważne jest, że albo coś się robi dobrze, albo wcale rezygnujemy z watykańskiej propagandy, z oszustwa, zgłębiamy to, poznajemy, badamy siebie, badamy ile tego syfu to blokady myślenia, które powodują, że nie mogę się rozwijać, rozkwitać mistycznie, intelektualnie. Tyle lat oni mieli intelekt ludzi pod kontrolą, ile syfu, ile zła z tego powstało, jak wszystko zostało stłamszone. I teraz ja muszę się z tego uwolnić, muszę zgłębiać fałsz, kłamstwo, Dobrze jest na przykład porównywać też jak jest w religii hinduskiej, muzułmańskiej i innej, bo to też stwarza głębszą perspektywę oceny kleru watykańskiego i wiele kłamstw tych prowincjonalnych, tych kulturowych, ograniczonych do jakiegoś jednego regionu jest już obalana, niszczona. Wiele bzdur po prostu już upada poprzez głębszą analizę. Ta głębsza analiza wymaga wysiłku i tak dalej. Dobrze jest go podjąć dobrze jest się wyciszać medytacji i tak dalej, obserwować siebie to bardzo dużo daje Nie. Mm.